ładowacz na ciągniku to częste rozwiązanie, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach, większe gospodarstwa już Coraz częściej myślą o ładowarce, czyli maszynie samojezdnej, która pełni tę samą rolę, a najczęściej ma jeszcze dodatkowo kilka innych udogodnień i większą ładowność. O tym z panem Piotrem Strzeleckim rozmawiam na Agro w Bednarach. Jakie to udogodnienia, jakie to cechy powodują, że warto pomyśleć o ładowarce? Po pierwsze jest to maszyna specjalistyczna, która jest dedykowana do wszelkich prac przyładunkowych w gospodarstwie. i Użytkując ładowarkę nie zabieramy tego ciągnika, który normalnie pracuje na polu. Ponadto ładowarki są maszynami, które wykorzystuje się w dużo większym spektrum niż ciągniki. Możliwości ciągników w unosie materiału na daną wysokość kończą się przy około 4 metrach. W ładowarkach tak naprawdę one się zaczynają od tej wysokości. Bo jest ten teleskopowy wysięgnik. Dokładnie. Ładowarkę, którą my mamy w ofercie z najdłuższym ramieniem, dedykowaną dla branży rolnej, jest to ładowarka o wysuwie 9,5 metra do góry. Także no, samo to już pozwala chociażby na składowanie materiału na dużo wyższej wysokości, bądź też, co też jest nie bez znaczenia, na przekładaniu np. Na materiału z pola przez rów na drogę, na załadunki, na, na samochody. Jeśli chodzi o manewrowość, zwrotność, promień skrętu, czy jest tutaj jakaś istotna różnica? Bo traktory przecież jednak mają dosyć mały promień skrętu, przynajmniej te modele, które są dedykowane do założenia turów, więc czy można o czymś takim powiedzieć? Tak, można, z, zwłaszcza, że ładowarka w każdej z ładowarek koła mogą pracować w trzech trybach skrętu czyli wszystkie koła skręcone w tą samą stronę, tak zwane chód psa, koła skręcone na osiach w przeciwne strony, aby właśnie uzyskać jak najmniejszy promień skrętu, bądź też tylko skręt na przednia oś. I e, dzięki temu zarówno te możliwości manewrowe ładowarki są dużo większe, ale dodatkowo też to, o czym Pani wspomniała, o tych ciągnikach, że są zwrotne, jednakże im chcemy większą masę podnieść, to musimy większego ciągnika użyć, a wtedy już te promienie skrętu nie są tak imponujące jak w przypadku ładowarki, gdzie jednak w małym kompaktowym e, ciele, tak to nazwijmy, są wszystkie te cechy, złączone ze sobą. A maszyny łamane, czy to dobry kierunek, dobre rozwiązanie, czy macie takie, czy wszystkie są oparte na jednolitej, niełamanej ramie? W ofercie JCB posiada wszelkiego typu maszyny i ja osobiście jestem dużym fanem maszyn łamanych z ramieniem teleskopowym z racji tego, że praca tymi maszynami jest dużo wygodniejsza. Lepiej się siedzi, wyżej, ma się pełną widoczność w zakresie 360 stopni. Jednakże nie Każde gospodarstwo i może używać tego maszyn, bo maszyny te z zasady są maszynami wyższymi, dlatego też e, ich użycie np. w budynkach nie zawsze wchodzi w grę, stąd się pojawiają właśnie ładowarki teleskopowe typowe o sztywnej ramie. Tak czy tak, y, różnica między ciągnikiem z turem a, a, a ładowaczem, no w dużej mierze mnie Pan przekonał, natomiast na koniec pozostaje jeszcze jeden argument. Ciągnik ma swoje tablice rejestracyjne i możemy do niego zapiąć dwie przyczepy i pojechać ziarno zawieźć do skupu, a ładowacz jest pojazdem wolnobieżnym i nie wymaga rejestracji, ale w związku z tym, jak z wyjechaniem nim na drogę z przyczepą? Na chwilę obecną polskie przepisy nie dopuszczają tego typu sytuacji czyli ładowarki nie mogą poruszać się po drogach publicznych z przyczepami. Przy czym musimy sobie zdać sprawę z tego, że ładowarka w gospodarstwie jest maszyną, która jest pierwsza uruchamiana rano i ostatnia gaszona wieczorem. Z racji tego to nie jest najlepsze rozwiązanie do poruszania się po drogach, mimo wszystko. Pomimo tego, że się w kilku państwach w Europie stosuje tego typu rozwiązania, tak jak wspomniałem, no nie jest to najlepsze rozwiązanie, chociażby z racji oburzenia tej maszyny pracą. I Dużo lepiej się sprawdzają do tego typu transportów dedykowane ciągniki, tak jak chociażby ciągnik, który świetnie sprawdza się w pracach transportowych, czyli JCB Fast Track, który może się poruszać z prędkościami już dobrej ciężarówki nawet, Oczywiście, o ile prawo na to pozwala. Bo no właśnie, ciągn... bo homologacja i ograniczenie prędkości. Tak, tak przy czym no, ciągniki normalnie się mogą poruszać nawet do prędkości 80 km na godzinę typu FASTRA. Pytanie, czy stoi drogówka z radarem i pytanie, czy kiedykolwiek zatrzymała jakiś ciągnik. Dokładnie. Dokładnie. No tutaj, zgodnie z prawem na dzień dzisiejszy, 50 km na godzinę, aczkolwiek powiem tak, że w tej chwili pracujemy i jesteśmy po pierwszych rozmowach w Ministerstwie Transportu. Może w przyszłości uda nam się zmienić homologację Fastraka, tak aby można było nim poruszać się powyżej 50 km na godzinę. No właśnie, bo od nowego roku wchodzą zmiany dotyczące homologacji traktorów i te zmiany też zahaczają o homologację Waszych tak, ładowaczy. one Wszystkie ładowarki tak naprawdę, ponieważ ta homologacja jest to homologacja wymuszona przez Unię Europejską i dotyczy wszystkich producentów i wszystkich typów ładowarek teleskopowych, jakie są dostępne na rynku, wymusza ona Kilka zmian w ładowarkach od najprostszych, czyli zmiany dotyczące zawarcia w obrysie ładowarki lusterek i oświetlenia. One już nie mogą wystawać poza obrys ładowarki, ale dodatkowo nowe rozporządzenia dotyczące zaczepów tylnych, które muszą być zmieniane w ładowarkach, dotyczące przyłączy z tyłu pod hamulce do przyczep, czy też hydrauliki zewnętrznej, która musi wychodzić w ładowarce.